Rozdział piąty. Ludzie potrzebują się nawrócić, przestrzegać przykazań, ponownie się narodzić, oczyścić swe szaty krwią Chrystusa, być pokorni, wyzbyć się dumy i zawiści i postępować sprawiedliwie, aby mogli być zbawieni. Chrystus, dobry pasterz, przywołuje swoje owce. Kto czyni zło, staje się synem diabła. Alma świadczy o prawdzie swych nauk i wzywa wszystkich do nawrócenia. Imiona sprawiedliwych będą zapisane w Księdze Życia. I Alma zaczął najpierw przekazywać Słowo Boże w Zarachemli, a potem w całym państwie. Oto słowa, które powiedział ludziom w kościele założonym w mieście Zarachemla, zgodnie z tym, co sam zapisał. Ja Alma, będąc wyświęcony na wyższego kapłana w kościele Boga, przez mego ojca Almę, mającego moc i władzę od Boga, aby tego dokonać, mówię wam, że mój ojciec założył kościół w kraju Nefi w okolicy nazwanej Mormon i ochrzcił swych braci w wodach Mormon. I mówię wam, że dzięki łasce i mocy Boga zostali oni uratowani, że nie wpadli w ręce ludzi króla Noego. Później, gdy żyli w puszczy, dostali się w niewolę Lamanitów. I mówię wam, że Pan wyratował ich z niewoli mocą swego słowa. I zostaliśmy przywiedzeni do tego kraju i także tutaj, Założyliśmy Kościół Boga. Oto pytam was, moi bracia, którzy należycie do tego Kościoła. Czy nie pamiętacie niewoli waszych ojców? Czy nie pamiętacie Jego miłosierdzia i cierpliwości wobec nich? I czy nie pamiętacie, że wezwolił On ich duszę z piekła? Oto zmienił ich serca, zbudził ich z głębokiego snu, że stali się wrażliwi na wpływ Boga. Oto byli w ciemności, jednak ich dusze zostały oświecone światłem wiecznego słowa, byli skrępowani więzami śmierci i łańcuchami piekła i czekała ich wieczna zagłada. I teraz pytam was, moi bracia, czy ulegli zagładzie? Oto mówię wam, nie, nie ulegli. I ponownie pytam was, czy więzy śmierci zostały zerwane, a krępujące ich łańcuchy piekła opadły? Odpowiem wam, tak, opadły. I ich serca zostały przepełnione Duchem Bożym, i śpiewali o miłości odkupiciela. I mówię wam, że są zbawieni. I teraz pytam was, na jakich warunkach są zbawieni? Jaką mieli podstawę, aby żywić nadzieję zbawienia? Jaki jest powód uwolnienia ich z więzów śmierci i łańcuchów piekła? Odpowiem wam na to. Czyż mój ojciec Alma nie uwierzył w słowa Abinadiego, i czyż nie był on świętym prorokiem? Czyż nie przytaczał on słów Boga i czyż mój ojciec nie uwierzył w nie? I czyż jego wiara nie dokonała wielkiej przemiany w jego sercu? Oto mówię wam, że wszystko to jest prawdą. I głosił on słowo waszym ojcom i w ich sercach również następowała wielka przemiana. Stawali się pokorni i pokładali ufność w prawdziwym, żyjącym Bogu. I pozostali mu wierni aż do końca. Dlatego zostali zbawieni. I teraz pytam Was, którzy jesteście moimi braćmi w Kościele, czy zrodziliście się duchowo Bogu? Czy Jego podobizna została wyryta na Waszych obliczach? Czy doświadczyliście tej wielkiej przemiany serca? Czy wierzycie w odkupienie przez Tego, który Was stworzył? Czy wyglądacie z wiarą tego dnia, wiedząc, że to śmiertelne ciało powstanie jako nieśmiertelne, a co jest zniszczone, stanie się niezniszczalne i że staniecie przed Bogiem, aby być przez Niego osądzeni według tego, czego dokonaliście w swym śmiertelnym ciele? Pytam was, czy możecie wyobrazić sobie, że usłyszycie głos Pana mówiącego do was w ten dzień Pójdźcie do mnie, błogosławieni, albowiem postępowaliście sprawiedliwie na ziemi. A może wyobrażacie sobie, że będziecie mogli mu w ten dzień skłamać, mówiąc, postępowaliśmy sprawiedliwie na ziemi i że on was zbawi? Inaczej mówiąc, czy możecie wyobrazić sobie, że jesteście przyprowadzeni przed sąd Boga z duszą pełną winy i żalu, pamiętając całą swą winę, w pełni przypominając sobie wszystkie złe uczynki i pamiętając, że urągaliście przykazaniom Boga? Pytam was, czy tego dnia Będziecie mogli podnieść wzrok i spojrzeć Mu w oczy z czystym sercem i czystymi rękoma. Pytam Was, czy będziecie mogli podnieść wzrok, mając podobieństwo Boga wyryte na swych twarzach? Pytam Was, czy uważacie, że zostaniecie zbawieni, gdy oddaliście się diabłu, aby stać się jego poddanymi? Mówię Wam, tego dnia przekonacie się, że nie możecie być zbawieni. Bo nikt nie może być zbawiony, jeśli jego szaty nie zostaną oczyszczone, aż staną się białe i bez skazy. I muszą być oczyszczone przez krew tego, o którym mówili nasi ojcowie, że przyjdzie wykupić swój lud z ich grzechów. Pytam was teraz, moi bracia. Jak każdy z was będzie się czuł, jeśli stanie przed sądem Boga, mając szaty splamione krwią i wszelkim brudem? Czego będą one dowodem? Czyż nie będą dowodem, że jesteście mordercami i winni wszelkich innych występków? Czyż przypuszczacie, moi bracia, że taki człowiek może znaleźć miejsce odpoczynku w Królestwie Bożym, Z Abrahamem, Izakiem, Jakubem i wszystkimi świętymi prorokami, których szaty zostały oczyszczone i są bez skazy, czyste i białe? Mówię wam, że tak się nie stanie. Tylko wówczas, gdy uczynicie naszego Stworzyciela kłamcą od początku, innymi słowy przyjmiecie, że jest kłamcą od początku, możecie uważać, że tacy ludzie znajdą miejsce w Królestwie Niebieskim. Zostaną oni wyrzuceni, bo należą do Królestwa Diabła. I teraz pytam Was, moi bracia, jeśli kiedyś doznaliście przemiany serca i pragnęliście śpiewać pieśń o miłości Odkupiciela, czy macie teraz to pragnienie? Czy wasze postępowanie jest nienaganne przed Bogiem? Czy jeśli teraz zabrałaby was śmierć, moglibyście w sercu powiedzieć, że byliście dostatecznie pokorni, a wasze szaty zostały oczyszczone i wybielone przez krew Chrystusa, który przyjdzie wykupić swój ludzki grzechów? Czy wy zbyliście się dumy? Mówię wam, jeśli tego nie dokonaliście, nie jesteście przygotowani na spotkanie Boga. Musicie przygotować się na nie szybko bo bliskie jest Królestwo Niebieskie i tacy nie będą mieli życia wiecznego. Czy jest pośród was ktoś, kto nie wyzbył się zawiści? Mówię wam, że taki człowiek nie jest przygotowany i chciałbym, aby się szybko przygotował, bo zbliża się godzina, a nie wie on, kiedy ona wybije i tacy nie okażą się bez winy. I pytam was, czy któryś z was drwi ze swego brata lub sprowadza na niego prześladowania. Biada takiemu. Bo nie jest przygotowany i bez zwłoki powinien się nawrócić, bo inaczej nie może być zbawiony. Biada wam wszystkim, którzy czynicie zło. Nawróćcie się, nawróćcie się, nawróćcie się, albowiem Pan Bóg to powiedział. Oto zaprasza On wszystkich ludzi z otwartymi ramionami, czeka na nich z łaską i mówi: Nawróćcie się, a przyjmę Was. Mówi On: Pójdźcie do mnie. A jeść będziecie owoc z drzewa życia Do będziecie jeść chleb I pić wody życia Pójdźcie do mnie I postępujcie sprawiedliwie A nie zostaniecie wycięci I wyrzuceni w ogień Albowiem zbliża się czas Gdy każdy, kto nie wyda dobrego owocu Kto nie postępuje sprawiedliwie Będzie miał powód do płaczu i lamentu Ludzie Czyniący niegodziwość Wy, którzy jesteście dumni z tego Co ma wartość tylko dla świata Którzy twierdzicie, że znacie drogi sprawiedliwości A jednak zbłądziliście jak owce bez pasterza Mimo, że pasterz wołał za wami i nadal woła Lecz wy nie chcecie słuchać jego głosu Oto mówię wam, że woła was dobry pasterz i woła was w swoim imieniu, które jest imieniem Chrystusa I jeśli nie posłuchacie głosu dobrego pasterza Imienia, którym was przywołuje Nie jesteście jego owcami A jeśli nie jesteście owcami dobrego pasterza To do czyjego stada należycie? Oto mówię wam, że diabeł jest waszym pasterzem I należycie do jego stada Czy można temu zaprzeczyć? Mówię wam, że kto temu zaprzecza, jest kłamcą i synem diabła. Albowiem mówię wam, że wszystko, co dobre, pochodzi od Boga, a co złe, od diabła. Jeśli więc człowiek czyni dobro, słucha on głosu dobrego, pasterza, i podąża za nim. Lecz kto czyni zło, staje się synem diabła, gdyż słucha jego głosu i podąża za nim. Kto tak czyni, otrzyma od niego zapłatę I jego zapłatą jest śmierć co do wszelkiej prawości Bo jest nieczuły na jakiekolwiek dobro Moi bracia, pragnę abyście mnie posłuchali Albowiem powiedziałem wam z mocą, która przepełnia moją duszę Oto powiedziałem wam wyraźnie, że nie możecie zbłądzić I uczyniłem to zgodnie z danymi mi przykazaniami Boga Albowiem zostałem powołany, aby mówić w ten sposób, otrzymawszy święte kapłaństwo Boga, który jest w Jezusie Chrystusie I nakazano mi, abym dawał świadectwo temu ludowi o tym, co ma nastąpić, o czym mówili nasi ojcowie Lecz to nie wszystko Czy uważacie, że sam z siebie wiem o tych rzeczach? Oto daję wam świadectwo, że wiem o prawdzie tego, co mówię jak myślicie, skąd mam tę pewność? Oto mówię wam, że zostało mi to wyjawione przez Świętego Ducha Boga. Pościłem i modliłem się przez wiele dni, abym mógł się o tym sam przekonać. I teraz wiem, że jest to prawdą, bo Pan Bóg objawił mi to przez swego Świętego Ducha i jest to Duch Objawienia, który jest we mnie. Co więcej... Zostało mi objawione, że słowa naszych ojców są prawdą i wiem to przez ducha proroctwa, który jest we mnie, co jest także objawieniem ducha Boga. Mówię wam, wiem, że co wam powiem, iż ma nastąpić, jest prawdą i mówię wam, wiem, że Jezus Chrystus nadejdzie, jednorodzony Syn Ojca, pełen łaski, miłosierdzia i prawdy i przyjdzie On, aby zgładzić grzechy świata. Grzechy każdego człowieka, który wytrwale wierzy w Jego imię. A teraz mówię wam, że moim powołaniem kapłańskim jest głoszenie moim umiłowanym braciom, wszystkim żyjącym w tym kraju, starym czy młodym, wolnym czy w niewoli, ludziom w podeszłym czy też w średnim wieku i młodemu pokoleniu, głoszenie wszystkim, że potrzebują się nawrócić i ponownie narodzić. Tak mówi Duch, Nawróćcie się wszystkie krańce ziemi, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie i Syn Boga przyjdzie w swej chwale, mocy, majestacie, potędze i władzy. Moi umiłowani bracia, mówię wam, że tak powiedział Duch. Oto wkrótce zajaśnieje pośród wszystkich ludzi chwała Króla całej ziemi i niebios. I Duch mówi mi także, woła do mnie potężnym głosem, Idź i powiedz tym ludziom, nawróćcie się, bo jeśli się nie nawrócicie, w żaden sposób nie odziedziczycie Królestwa Niebieskiego. I Duch mówi, oto siekiera jest przyłożona do korzenia każdego drzewa, każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostanie ścięte i wrzucone w niegasnący ogień, ogień, który nie ustaje. Pamiętajcie, że święty Bóg to powiedział. I teraz, moi ukochani bracia, czy możecie oprzeć się tym słowom? Czy możecie zapomnieć o nich i deptać świętego Boga swymi stopami? Czy możecie wynosić się w dumie swych serc? Czy nadal będziecie upierać się przy noszeniu kosztownych strojów, myśleć wyłącznie o bogactwach i tym, co przedstawia wartość tylko dla świata? Czy nadal będziecie upierać się czy jesteście lepsi od innych? Czy nadal będziecie prześladować swych braci, którzy są pokorni i postępują według prawa Boga, zgodnie z którym przystąpili do kościoła, będąc uświęceni Duchem Świętym i o których uczynki świadczą o nawróceniu? Czy nadal będziecie odwracali się plecami do biednych i potrzebujących, nie dzieląc się z nimi tym co posiadacie? W końcu mówię Wam wszystkim, którzy się upieracie przy czynieniu zła, że zostaniecie ścięci i wrzuceni w ogień, jeśli się szybko nie nawrócicie. I teraz mówię Wam, wszyscy, którzy pragniecie podążać za głosem dobrego pasterza, opuśćcie złych, oddzielcie się od nich, nie dotykajcie ich nieczystych rzeczy. Oto ich imiona zostaną wymazane Aby imiona niegodziwych nie były zaliczone do zgromadzenia sprawiedliwych I aby wypełniło się słowo Boga Albowiem powiedział Imiona niegodziwych nie będą zmieszane z imionami moich Oto imiona sprawiedliwych będą zapisane w Księdze Życia I dam im dziedzictwo po mojej prawicy A teraz, moi bracia Cóż możecie na to powiedzieć? Mówię wam, jeśli nie zgadzacie się z tym, nie ma to znaczenia, bowiem Słowo Boga musi się wypełnić. Albowiem czyż jest pośród was pasterz, mający wiele owiec, który nie zadba, aby wilki nie weszły i nie pożarły jego stada? A jeśli wilk wejdzie w stado, czyż go nie wypędza i w końcu, jeśli może, zabija? Mówię wam, że przywołuje was dobry pasterz. Jeśli będziecie słuchać jego głosu, zaprowadzi was do swego stada i będziecie jego owcami. I aby was ocalić, nakazuję, byście nie pozwolili, aby jakikolwiek krwiożerczy wilk wszedł pośród was. Ja, Alma, nakazuję wam słowami tego, który mi to przykazał, abyście przestrzegali tego, co wam powiedziałem. Mówię to jako przykazanie skierowane do członków Kościoła, a do tych, którzy nie należą do Kościoła, zwracam się z zaproszeniem. Pójdźcie i zostańcie ochrzczeni dla nawrócenia, abyście także mogli jeść owoc z drzewa życia.